Franciszek Józef I, cesarz kilku epok przez 68 lat, władca europejskiego kolosa monarchii austro-węgierskiej, nazywany jej grabarzem w 1916 roku. Oraz Henryk Sienkiewicz, pisarz po powstaniu styczniowym krzepiący serca i wychowujący pokolenia Polaków urodzonych w niewoli, który, jak powiedział Ignacy Jan Paderewski, wskazywał narodowi drogę za pomocą słowa. To bohaterowie audycji. Dlaczego oni dwaj tak bardzo różni pod każdym względem? Franciszek Józef objął tron w wieku 18 lat w bardzo trudnej sytuacji podczas wiosny ludów 1848 roku. W czasie rządów doskonale radził sobie w sprawach wewnątrzpaństwowych, zapewnił poddanym spokojne życie i stabilizację gospodarczą. Choć styl rządów Franciszka zrodził pytanie, czy był bardziej dobrym władcą, czy sumiennym urzędnikiem. Z kolei jego politykę zagraniczną historycy nazywają nieudolną i pełną strategicznych błędów. Austria przestała być liderem na obszarze państw niemieckich. Po zabójstwie następcy tronu austro-węgierskiego arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie w 1914 roku Franciszek wypowiedział wojnę Serbii, co spowodowało wybuch I wojny światowej. Cesarz stwierdził wtedy, monarchia idzie na dno, ale przynajmniej z honorem. Kiedy wybuchła wiosna ludów, nasz drugi bohater Henryk Sienkiewicz miał dwa lata i długą drogę do literackiego Nobla uzasadnieniu tej nagrody, przyznanej Sienkiewiczowi za powieść Quo vadis w 1905 roku, znalazły się słowa rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu. Pisarz odpowiedział, że nagroda to dowód na to, że Polska nie umarła, że żyje i umie zwyciężać. Spośród licznych dzieł Sienkiewicza to właśnie powieści historyczne przyniosły mu sławę światową, choć dla Polaków te najbardziej znaczące to Krzyżacy, Ogniem i Mieczem, Potop czy Pan Wołodyjowski. W niejednym pokoleniu widzieliśmy Zbyszka z Bogdańca, Kmicica z Krzetuskiego czy Pana Wołodyjowskiego. Historię naszych bohaterów kończy rok 1916, w którym w listopadzie obaj zmarli. Monarchia austro-węgierska chyliła się ku upadkowi, a Polska nadal nie wróciła na mapę Europy, a ich służba dla dobra państw miała i zwolenników i przeciwników. Stanisław Brzozowski stwierdził, że Sienkiewicz opowiada kojące baśnie na łożu konającej Polski.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 Zmarł w wieku lat 70 cesarz Franciszek Józef, starszy o lat 16. Ale nie tylko chodzi mi o zbieżność epok. Jeżeli zaproponowałem te dwie postaci do jednej audycji, w której wspólnym mianownikiem jest rozumiana oczywiście szeroko rola władców Polski, to dlatego, że istotnie w drugiej połowie XIX i na początku wieku XX z jednej strony właśnie Franciszek Józef wszedł do, jeśli nie do serc, to na pewno do wyobraźni wielu Polaków jako ten władca tytułował się m.in. Wielkim Księciem Krakowa, ale nigdy nie używał tytułu, który by nawiązywał do całości Rzeczpospolitej, bo przecież Rzeczpospolita została podzielona między trzy imperia, a większość posiadała Rosja i formalnie Królestwo Polskie znajdowało się pod rosyjskim zwierzchnictwem ale jednak przez to, co stało się właśnie między rokiem 1866 a 1916, a więc w ciągu półwiecza panowania Franciszka Józefa, panowania, które zaczęło się jeszcze 18 lat wcześniej te pierwszych 18 lat Franciszka Józefa w niczym nie zapowiadało jego roli, która zaprowadzi go do właśnie owej wyobraźni zbiorowej wielu Polaków jako jednego z zasłużonych władców, zasłużonych dla Polski. Ale od 1866 do 1916 roku Franciszek Józef stworzył w swoim imperium, w Imperium Austriackim, takie warunki dla istnienia polskiej kultury, polskiej samorządności, można tak powiedzieć, szkoły legalnego udziału w polityce jakich nie można było znaleźć w pozostałych dwóch zaborach. I w tym sensie symbolizował on ten lepszy moment w historii zaboru austriackiego. Ten moment, który najłatwiej sobie uświadomić, jeżeli zestawimy no, wydarzenia rozpoczynające tę epokę, która, przypomnę, miała za swój bezpośredni powód klęskę w wojnie 1866 roku przeciwko Prusom, kiedy Austria została pokonana militarnie i wypchnięta zarówno ostatecznie z Włoch, musiała oddać Włochom Wenecję wtedy, tracąc do reszty swoje wcześniej bardzo duże posiadłości w północnych Włoszech i całkowicie wypchnięta z ambicji przewodzenia Niemcom. Prusy stały się zjednoczycielem Niemiec i niemieckim mocarstwem sensu stricto. Natomiast Austria, przesunięta niejako w kierunku wschodnim, po 1866 roku musiała szukać nowej tożsamości dla imperium habsburskiego i wtedy Franciszek Józef decyduje się na ugodę z Węgrami. Austria przekształca się w Austro-Węgry od tego momentu i także na ustępstwa wobec niektórych innych narodów swojej wielonarodowej monarchii, w tym może nie takie, jakich oczekiwali wszyscy Polacy, ale jednak wyjątkowe na tle położenia narodu polskiego ustępstwa w Galicji. Przypomnijmy, w czerwcu 1967 roku została wydana w Galicji ustawa w sprawie języka wykładowego w szkołach ludowych, czyli podstawowych oraz średnich. O tym, jakim, w jakim języku miała być prowadzona nauka, miały decydować gminy ponieważ jednocześnie utworzona dla Galicji Rada Szkolna Krajowa została zdominowana przez Polaków, szkolnictwo zostało prędko spolonizowane. To miało ogromne znaczenie, że dzieci i to dzieci także chłopskie, które już nie żyły w systemie pańszczyźnianym, ale musiały uczęszczać do szkoły, uczyć się będą polskiego języka i w pewnym sensie polskości w tej szkole. To nie tylko ograniczy masowy analfabetyzm wśród chłopców, ale także wprowadzi bardzo dużą część chłopskiego społeczeństwa galicyjskiego, polskojęzycznego do polskości. I w tym samym czasie Car Aleksander nakazał zniesienie nauczania w języku polskim we wszystkich gimnazjach w Królestwie Polskim. Depolonizacja systemu szkolnego w pozostałych guberniach zaboru rosyjskiego była już od dawna bezwzględnie przestrzegana. I znowu następne porównanie. Od lipca 1971 roku przywrócony został polski język wykładowy na uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie oraz w Akademii Technicznej, późniejszej Politechnice Lwowskiej. I w grudniu tego samego roku władze carskie wprowadziły obowiązek nauczania języka rosyjskiego w szkołach podstawowych w Królestwie. Władze pruskie w następnym roku w ramach Kultur Kampfu wprowadziły ustawy o dozorze szkolnym wymierzone, prowadzone przez Kościół Katolicki i nauczające w języku polskim szkoły parafialne. Kilka lat później Sejm Pruski przyjmie ustawę wprowadzającą język niemiecki jako jedyny język urzędowy we wszystkich władzach, urzędach i sądach Wielkopolski, podczas gdy w Galicji wszystkie urzędy zaczęły używać języka polskiego. No można by wyliczać te różnice, które nasilały się właśnie od 1866 1877 roku między zaborem Austriackim, Galicją, a pozostałymi dwoma zaborami, by zobaczyć jak naturalne stawało się to, że na Franciszka Józefa z polskiej perspektywy zaczęto patrzeć jako na dobrotliwego, no jeszcze wtedy nie staruszka, wtedy był czterdziestolatkiem nawet niespełna, ale wkrótce właśnie przerodzi się jego wizerunek w takiego dobrotliwego staruszka. Mogę taką anegdotę przytoczyć z jednym budzącym wątpliwości słowem, które stało się powodem tej anegdoty. Otóż jeden z oficerów polskiego pochodzenia w armii austriackiej już na początku XX wieku użył publicznie określenia w stosunku do cesarza Franciszka Józefa pierdoła. Wzbudziło to zastrzeżenia odpowiednich władz policyjnych, ponieważ nie wolno było obrażać panującego najjaśniejszego pana i zwrócono się, ponieważ słowo nie było takie oczywiste, o ekspertyzę do Polskiej Akademii Umiejętności, którą z łaski tegoż najjaśniejszego pana utworzono w 1873 roku jako Akademię Umiejętności w Krakowie. Trzej profesorowie, językoznawcy powiedzieli, że to słowo oznacza właśnie dobrotliwego staruszka i dzięki temu ów oficer polski uniknął kary. Taki właśnie dobrotliwy staruszek, troszkę może już nawet zdziecinniały, ale właśnie dobrze życzący Polsce. W takim stereotypie Franciszek Józef przeszedł do naszej świadomości. Stereotypie częściowo uzasadnionym, a ze stereotypami nie dyskutuje się, ile trzeba przyjąć ich siłę i niewątpliwie ta siła zaświadczona przez obecność portretów Franciszka Józefa w niejednej jeszcze instytucji, domu, czy w jakichś restauracjach, czy kawiarniach w Krakowie, czy w innych miastach dawnej Galicji świadczy o tym, że ta legenda Franciszka Józefa, chociaż ja się na nią zrzymam naturalnie, bo uważam, że w niepodległej Polsce nie ma co wieszać portretów najjaśniejszego pana nieboszczki Austrii, ale jednak świadczy to o tym, że zostawił po sobie bardzo dobrą pamięć, częściowo nie bez racji, jako władca, który pomógł Polsce przetrwać zabory w tym najtarniejszym okresie drugiej połowy XIX wieku. Z drugiej strony król polskiej literatury, bo taką niewątpliwie pozycję zdobył sobie Henryk Sienkiewicz, przynajmniej od czasu opublikowania serii swoich drukowanych najpierw w czasopismach powieści składających się na trylogię w latach 1883 88 Cóż, Sienkiewicz niewątpliwie stał się królem polskich serc i królem polskiej wyobraźni na skalę nieporównywalną z nikim poza jednym tylko Adamem Mickiewiczem, który go poprzedza, ale chyba odegrał większą jeszcze niż Mickiewicz rolę w dotarciu właśnie pod strzechy. Tak jak o tym marzył poeta w Panu Tadeuszu, by jego książki pod strzechy strafiły, to w największym stopniu udało się to Sienkiewiczowi, którego książki jeszcze nawet niepiśmiennym chłopom Czytali ci, którzy potrafili czytać na wsi i z rozdziawionymi buziami przysłuchiwali się tam, gdzie można było, czy w kongresówce, bo oczywiście w zaborze rosyjskim pod cenzurą wychodziły dzieła Sienkiewicza, poddanego przecież cesarza Rosji. Tam właśnie te dzieła były przyjmowane we wszystkich stanach, we wszystkich grupach społecznych, poza może częścią inteligencji, która wybrzydzała na zbyt uproszczoną wizję polskości, tak jak Stanisław Brzozowski. Niezależnie od tych krytyk i wybrzyzań być może częściowo uzasadnionych, ale niezależnie od tych uwag, to niewątpliwie Sienkiewicz odniósł największy ze wszystkich polskich pisarzy sukces w dotarciu z przesłaniem Dumy Narodowej i ochoty uczestnictwa w wielkiej przygodzie bycia Polakiem, którą zaraził miliony ludzi. Powiedział pan profesor o tym, co zbudowało legendę cesarza Franciszka Józefa, ale on też dbał o swój wizerunek troskliwego władcy. Czy można powiedzieć, że był jednak człowiekiem obdarzonym dużą dozą realizmu i rozumiał procesy w jego monarchii i co zmienia świat, a więc i jego państwo, bo... Był władcą oświeconym, skoro buduje monarchię konstytucyjno-parlamentarną. No i oczywiście rozumiał, że bez Polaków czy bez innych narodów, które budują ten kolos, monarchię austro-węgierską, nic zrobić nie można. Tak można tłumaczyć fenomen monarchii austro-węgierskiej, której pamięć, jeżeli nie towarzyszą jej portrety, to towarzyszy nam książka Haszka o dobrym wojaku szwejku. Parę wątków zatrąciła pani redaktor, do których warto się na pewno odnieść. Jeden to sformułowanie, którego użyła pani, że zapewne był Franciszek Józef monarchą oświeconym. Na szczęście nie był monarchą oświeconym, powiedziałbym, ponieważ wzorcowym przykładem monarchy absolutnego, wychodzącego ze szkoły absolutyzmu oświeconego, był Józef II, panujący w końcu XVIII wieku, który swoimi energicznymi, bardzo fanatycznie realizowanymi, wcielanymi w życie reformami, chciał zgermanizować całkowicie Galicję, uważając, że to właśnie przez język niemiecki idzie droga do postępu, do oświecenia. Nie miał żadnego zrozumienia, fanatyk swoiście rozumianego oświecenia dla takiego zjawiska jak odrębności narodowe, czy odrębności kulturowe, a przede wszystkim nie miał zrozumienia dlatego, że żywioł ludzki nie da się ująć w oświecone schematy. Franciszek Józef, który był dużo mniej oświecony od Józefa II, książek prawie w ogóle nie czytał, zresztą miał bardzo dużo do czytania raportów, listów. Zajmował się także swoją bardzo rozrośniętą i przeżywającą straszne tragedię rodziną które to tragedię on musiał w jakiś sposób opanowywać, najpierw w sobie samym, a potem w całej rodzinie przecież stracił brata, żonę, syna i doświadczał, no powiedziałbym, bardzo różnych przygód i zachowań swoich krewnych, którzy często kompromitowali dynastię Habsburgów. Niezależnie od tego, właśnie przechodząc przez te trudne doświadczenia życiowe osobiste, Franciszek Józef nabrał czegoś, co można by nazwać mądrością życiową, nie książkową, nie wywiedzioną z filozoficznych schematów, ale życiową mądrością. Wprzęgać, na ile to możliwe, różne sprzeczne żywioły, które występują w życiu społecznym, w życiu narodów, zwłaszcza w tak skomplikowanej tkance, jaką tworzyło wieloetniczne i wieloreligijne Imperium Habsburgów. Pewnego rodzaju ład, który nie będzie dolegliwy, w którym jak najmniej będzie można przeszkadzać temu żywiołowi społecznemu raczej łagodzić konflikty, które występują, niż pobudzać jakimiś gwałtownymi, odgórnymi ruchami. To doświadczenie przychodzi oczywiście z wiekiem. Młodziutki Franciszek Józef, kiedy w wieku lat 18 czy niespełna 19 staje na czele imperium, no cóż, akurat obejmuje te władzę w momencie, kiedy tłumiona jest wiosna ludów, kiedy właściwie sprawujący władzę w jego imieniu, książę Schwarzenberg, no, przeprowadza niezwykle brutalne pacyfikacje na wszystkich odcinkach tlącego się jeszcze frontu wojny domowej w Imperium Habsburskim, w tym i w Galicji, ale oczywiście najsorsze pacyfikacje dotykały Węgrów. Wtedy Franciszek Józef jeszcze sam nie ma własnego zdania, uczy się dopiero rządzenia, dopiero kolejne klęski, kolejne niepowodzenia, bo często to właśnie niepowodzenia życiowe uczą nas najbardziej. Jeżeli mamy w sobie siłę charakteru, a tę niewątpliwie Franciszek Józef miał w wielkim stopniu wyrobioną. To właśnie niepowodzenia nauczyły go mądrego, życiowo mądrego podchodzenia do wyzwań, które stawiała przed nim monarchia habsburska. No niewątpliwie już pewnego rodzaju wyjątek w Europie, która organizowała się na zasadach narodowych, państwa narodowego. Monarchia habsburska wyglądała jak dziwoląg z przeszłości, kiedy to rządzili tylko dynaści, najbardziej mozaikowymi kompozycjami różnych ludów, a jedyną zasadą lojalności była zasada lojalności wobec monarchy. Coś z tego zostało w monarchii habsburskiej, ale umiał Franciszek Józef Przerzucić pomost między tą w pewnym sensie średniowieczną zasadą a nowoczesną zasadą federacji w istocie jego kolejne reformy, które oczywiście proponowali ministrowie, a on je odrzucał albo zatwierdzał, ale ostatecznie prowadzą do struktury politycznej najbliższej nowoczesnemu ideałowi federacji umiejącej godzić różne czasem sprzeczne dążenia różnych części imperium. I teraz drugi i ostatni wątek, który chciałem poruszyć z pytania, które pani zadała. Powiedziała pani o tym wizerunku czeskim Jarosława Haszka w przygodach dzielnego wojaka szwejka przedstawionych. To nie jest w istocie wizerunek pochlebny, bo też Czesi najmniej lubili, jeśli można tak powiedzieć, monarchię austro-węgierską. Właśnie dlatego, że była monarchią austro-węgierską. A dlaczego nie austro-węgiersko-czeską? Nie mogła być monarchią e, austro-węgierską polsko-węgierską, dlatego, że Galicja była tylko niewielką częścią dawnej Polski. Natomiast Czechy w całości znajdowały się pod panowaniem austriackim, miały silną kulturę, pozycję ekonomiczną. Dążeniem ich reprezentantów politycznych było zrównanie statusu Czechów ze statusem... Węgier przynajmniej w monarchii austro-węgierskiej, na to Franciszek Józef nie zgodził się nie tyle dlatego, że nie lubił jakoś specjalnie Czechów, ale dlatego, że miał do czynienia z silnym ruchem nacjonalistycznym niemieckim w Austrii. I dla tego ruchu, którego obecność także musiał brać Franciszek Józef pod uwagę, rezygnacja z panowania niemieckości w Czechach, w Pradze, która była w połowie, można powiedzieć, miastem mówiącym w języku niemieckim, czy w sudetach czeskich było nie do pomyślenia. I to jest właśnie czeski punkt widzenia, to tworzy czeski punkt widzenia znacznie bardziej krytyczny wobec Franciszka Józefa i Austrii niż ma to miejsce w przypadku polskiej pamięci. U Haszka widać Franciszka Józefa jako trochę złowrogiego, starego, a niekoniecznie dobrotliwego staruszka. W Czechach określano Franciszka Józefa innym, często słowem pan Prochaska. Czyli pan Przechadzka, ponieważ tak uwieczniono Franciszka Józefa w czasie przechadzki po moście Karola nad Wełtawą w Pradze. Podpisano właśnie Prochaska Najjaśniejszego Pana, czyli Przechadzka Najjaśniejszego Pana. Ale ten prochaska nie kojarzył się najlepiej w Czechach, zupełnie inaczej niż w Galicji. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki polskiego radia. Historia żywa. W jakim stopniu Franciszek Józef odpowiada za upadek monarchii austro-węgierskiej i to wieloletnie dryfowanie, jak mówią niektórzy historycy, do tej klęski, do tego upadku. Wydaje się, że długi czas Franciszek Józef także swoim autorytetem, który rósł z kolejnymi dekadami jego panowania, raczej powstrzymywał ten rozpad, ten upadek struktury politycznej, która wydawała się zupełnie już nie pasować do Europy, państw narodowych, energicznych, dążących do ekspansji, do poszerzenia granic. Każda właściwie zmiana polityczna w Europie była groźna dla monarchii austro-węgierskiej, ale oczywiście im starszy był Franciszek Józef, im bardziej oddalał się od zdolności bezpośredniego, energicznego wpływania na bieg wydarzeń w swoim imperium, a do końca zachował pozycję przecież monarchy absolutnego. Mógł w każdej chwili zmienić premiera czy ministra. Przestał dobierać ludzi, którzy mogliby poprowadzić imperium właśnie na możliwie najspokojniejsze wody. Warto tu może dodać, że Franciszek Józef wybierał wielokrotnie w swojej karierze Polaków na najwyższe stanowiska w imperium habsburskim i to też jest powód, żeby przypomnieć Franciszka Józefa w tej galerii władców, którzy Polskę, a raczej Polaków także, wynieśli do stanowisk państwowych najwyższego rzędu. Premierem rządu austriackiego jako pierwszy z Polaków został mianowany, niezbyt zresztą wybitnie się odznaczający na tym stanowisku hrabia Alfred Potocki w roku 1870. Potem będzie premierem bardziej energiczny i przedstawiający bardzo interesujący program reformy Kazimierz Badeni w latach 1895 97 A więc byli to premierzy no, wielkiego mocarstwa europejskiego. Jednakże jeszcze większą rolę odgrywali ci, którzy premierami nie byli, ale długoletnie funkcje ministerialne sprawowali. Julian Dunajewski, na pewno najwybitniejszy minister skarbu imperium austriackiego, jak dzisiaj chodzimy po Krakowie, czy polwowie czy po Sanoku, czy po innych miastach dawnej Galicji, to widzimy budynki zbudowane w bardzo dużej ilości dzięki zapobiegliwości finansowej ministra skarbu w latach 1880-1891, Cesarstwa Austriackiego, Juliana Dunajewskiego. Także Agenor Gołuchowski, zarówno starszy, który był Ministrem stanu już w roku 1849, kiedy nie było jeszcze funkcji premiera w rządzie austriackim, to minister stanu był takim pierwszym ministrem, a zwłaszcza jego syn, Agenor Gołuchowski, młodszy, który był ministrem spraw zagranicznych Imperium Habsburskiego w latach 1895-1906, właśnie reprezentowali taką, można powiedzieć, szkołę ostrożnej polityki, która była jedynie słuszną z punktu widzenia Imperium Habsburskiego, Wprowadzanie Imperium Habsburskiego na tory konfliktów międzynarodowych z góry groziło właśnie rozpadem. I to się stało po dymisji Agenora Gołuchowskiego, młodszego, kiedy jego następca, baron derenthal zdecydował się na aneksję Bośni i Hercegowiny w 1908 roku. To uruchomiło mechanizm, który doprowadził do zagłady monarchię austriacką i w pewnym sensie zagłady całej Europy, ponieważ w ślad po aneksji Bośni i Hercegowiny w 1908 roku przyjdzie oczywiście najpierw reakcja narodów południowosłowiańskich antyaustriacka z Serbią na czele, wrogość do tej aneksji. Potem wsparcie Rosji dla Serbii, tak, uruchomi się ten mechanizm, który Odpali ostatecznie strzał Gavrilo Principa przy moście w Sarajewie. 28 czerwca 1914 roku strzał, który pozbawił życia następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. I rozpocznie się pierwsza wojna światowa. Ale Franciszek Józef nie wypowiedział słów, chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny, tylko powiedział wtedy... Monarchia idzie na dno, ale przynajmniej z honorem. Niezwykła samą świadomość, panie profesorze, smutnego okresu. No to jest raczej pewne uproszczenie słów manifestu jednego przedniejszego, który ogłosił Franciszek Józef w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna. Franciszek Józef był pod ogromną presją swoich ministrów, a ci z kolei ulegali wpływowi Niemiec, Wilhelma II, sztabu generalnego niemieckiego, zresztą Franciszek Ferdynand, następca tronu, który zginął w Sarajewie. Także ściśle współdziałał z Niemcami w tym zamiarze jednak wprowadzić Austrię do wojny, sprawdzić modernizowane siły zbrojne, modernizowane pod naciskiem niemieckim także. No właśnie w duchu tego powiedzenia, które wspomniała pani redaktor, chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. Franciszek Ferdynand reprezentował takie stanowisko, bo Niemcy, II Rzesza bardzo gwałtownie domagała się zbrojeń i unowocześnienia armii austriackiej jako swojego najbliższego sojusznika w spodziewanej wojnie. Franciszek Józef miał inne do tego podejście, ale był już stary, miał, przypomnijmy, wtedy 84 lata, kiedy wybuchła wojna. Był człowiekiem po tylu tragicznych przejściach, po tylu doświadczeniach, że z pewnym fatalizmem patrzył na to, co się zaczyna. Ten manifest, kiedy czyta się go, to trudno się oprzeć wrażeniu, że jego autor, jego twórca wie, że z wojny nic dobrego nie wyniknie. Ta wojna jest w pewnym sensie nieuchronna, bo bez honoru monarchia austriacka nie może wyjść z tej sytuacji, kiedy został zamordowany niewątpliwie z inspiracji serbskiej następca tonu. Ale jednocześnie domyśla się niejako i daje odczuć w tym pesymistycznym tonie manifestu, od którego zaczyna się wojna przecież Franciszek Józef, że to będzie tragedia. Zabrakło wtedy przy Franciszku Józefie właśnie mądrych doradców, innych niż prący do wojny szef sztabu, czy właśnie ludzie z otoczenia zastrzelonego Franciszka Ferdynanda, doradców, którzy by powstrzymali Franciszka Józefa, przekonali go do argumentowania skutecznego przeciwko wojnie w tym tragicznym momencie, kiedy trzeba było tego wyboru dokonać. Gdzie kończyła się historia Austro-Węgier. Na horyzoncie jawił się początek niepodległej, jawił się powrót Polski na mapę Europy, choć nasz drugi bohater nie doczekał wolnej Polski, ale spełnił ogromną rolę dzięki słowu w budowaniu przeświadczenia wielu pokoleń Polaków, że wolność być musi i że nadejdzie. Henryk Sienkiewicz to nasz drugi bohater, bohater, który... No właśnie, panie profesorze. Jednak nie doczekał, a zbudował. To rzeczywiście ciekawe pytanie, to zagadnienie, czy nie doczekał. Przypomnijmy, że umierał Henryk Sienkiewicz dość nagle, tuż po ogłoszeniu aktu 5 listopada. Zdążył go podpisać Franciszek Józef. Tak jest. I tuż po podpisaniu tego bardzo ważnego aktu dyplomatycznego, politycznego, zmarł Franciszek Józef i tuż potem zmarł także Henryk Sienkiewicz, który wtedy w Szwajcarii reprezentował niejako sprawę polską swoim wyjątkowym autorytetem na arenie międzynarodowej. Otóż wtedy właśnie, kiedy dowiedział się o treści aktu 5 listopada, Henryk Sienkiewicz przekonał się niejako ostatecznie do orientacji na Austrię. Cały czas Sienkiewicz był wcześniej związany no bardziej z tą opcją, która budowała nadzieję na Rosję i jej sojusz z państwami zachodnimi. Teraz jednakże przekonał się, Sienkiewicz dał temu wyraz po akcie 5 listopada, że skoro cesarz Franciszek Józef i Wilhelm II jasno zadeklarowali, że powstanie państwo polskie, a Franciszek Józef ogłosił jednocześnie akt wyodrębnienia Galicji, co prawda wewnątrz monarchii austro-węgierskiej, ale no niewątpliwie był to krok w kierunku przygotowania decyzji o połączeniu Galicji z tym nowym Królestwem Polskim, które zostało właśnie ogłoszone 5 listopada 16 roku. To właśnie sprawiło, że kiedy przyszli wysłannicy tej strony związanej z Entente, z Komitetem Narodowym Polskim, z Romanem Dmowskim do Sienkiewicza, do tej pory zawsze raczej przez Sienkiewicza popierani, by podpisał protest przeciwko aktowi 5 listopada, Sienkiewicz odmówił, zrozumiał, że od tego momentu zaczyna się w istocie już ten ostatni etap odzyskiwania przez Polskę niepodległości, ponieważ już dwa mocarstwa biorące udział w wojnie ogłosiły autorytetem obu swoich monarchów, że państwo polskie zostanie odbudowane po tej wojnie. W tym sensie można powiedzieć, że jednak Sienkiewicz czegoś ważnego doczekał w swoim życiu. Czegoś, co spina jego życie wspólną klamrą z życiem Franciszka Józefa. Ale naturalnie nie byłoby tej deklaracji, gdyby nie było woli niepodległości, tej deklaracji monarchów aktu 5 listopada, gdyby nie było woli niepodległości okazanej przez przynajmniej dwa pokolenia Polaków, a na pewno przez to najmłodsze biorące ochotniczy udział choćby w formacji Legionów, ale także na rozmaite inne sposoby dające znać o woli, walki, pracy na rzecz odbudowy niepodległości. Nie byłoby tej skali świadomości narodowej, dumy patriotycznej polskiej, gdyby nie dzieło Sienkiewicza. To nie jest przesada, to nie jest figura retoryczna z Akademii uczci Henryka Sienkiewicza, tylko rzeczywiście taka była skala oddziaływania jego utworów. Naturalnie kiedy zaczynał swoją karierę, no nie mógł o tym marzyć, Chciał się dostać do powstania styczniowego. Przypomnijmy, że przez linię męską pochodził z dzielnej rodziny Tatarów litewskich walczących u boku Rzeczpospolitej ku jej chwale w czasach Rzeczpospolitej, a po matce spokrewniony był z rodziną Lelewelów. W miejscowości, z którą związany był także Joachim Lelewel, stawiał swoje pierwsze kroki, malutki Henryk Sienkiewicz, ale kiedy dorósł na tyle, by zacząć edukację, i by decydować już o sobie, zgłosił się na ochotnika do walki w Powstaniu Styczniowym. Nie został przyjęty jako zbyt drobny, był bardzo małej budowy. Wyglądał jeszcze młodziej niż miał w rzeczywistości. Miał w momencie wybuchu Powstania Styczniowego 15 lat. I dlatego w Powstaniu Styczniowym nie wziął udziału. Ale może dzięki temu mógł potem zacząć naukę w Szkole Głównej Warszawskiej, tej utworzonej dzięki reformom. Wielopolskiego zdobyć tam wykształcenie, pozwalające mu w dojrzały sposób używać pióra jako samodzielnemu publicyście i autorowi, poczynając od początku lat 70., tyle tylko, że te publikacje w prasie ukazującej się w Warszawie pod zaborem rosyjskim w przeglądzie tygodniowym, w Niwie, w Gazecie Polskiej. Te publikacje, no cóż, zapowiadały zdolne pióro, jedno z wielu w tej rodzącej się pozytywistycznej opinii publicznej polskiej. Nie zapowiadały jeszcze kogoś o takim wpływie, o jakim mówiłem przed chwilą. Dopiero nowelki z przełomu 70 i 80 kiedy już Sienkiewicz wróci z swojej wielkiej podróży do Ameryki, w ślad za Heleną Modrzejewską, przez siebie podziwianą, admirowaną i kochaną chyba przez Małego wzrostem, wielkiego duchem autora. To właśnie latarnik z 1881 roku, bardziej niż te wcześniejsze, pozytywistyczne z ducha, teksty jak Janko Muzykant czy Sachem, potem Bartek Zwycięzca, te nowele ujawnią skalę talentu i kierunek rozwoju tego talentu Sienkiewicza w kierunku nie tyle kwestii społecznych analizowanych przez innych pisarzy i publicystów doby pozytywizmu, ile w kierunku podkreślenia pracy nad odrodzeniem dumy narodowej, dumy z niepodległości Polski, która kiedyś była i która wrócić powinna, tej dumy, którą wyrażał Pan Tadeusz nad którym zaczytał się latarnik i stracił pracę, jeśli można tak streścić chyba najpopularniejszą nowelkę Sienkiewicza, ale którą właśnie także rozbudził na nowo jej ducha Henryk Sienkiewicz, poczynając zwłaszcza od pierwszych odcinków Wilczych Ech, bo tak się miała nazywać pierwotnie ta powieść, ale ostatecznie została nazwana tytułem Ogniem i Mieczem. I od 1883 do 1888, kiedy ukazał się ostatni odcinek pana Wołodijowskiego, to właściwie można powiedzieć, że setki tysięcy, dosłownie setki tysięcy Polaków w trzech zaborach, bo jednocześnie w czasopismach w trzech zaborach były te powieści drukowane w odcinkach, nie odchodziły od tych miejsc, gdzie pojawiały się nowe numery odpowiednich czasopism, żeby tylko złapać te najnowsze przygody Skrzetuskiego, Zagłoby, Kmicica, pana Wołodiowskiego, Podbipięty i wczuć się w te role, w te role tak plastycznie namalowane, że zachęcające do tego, żeby z nimi się połączyć jakoś emocjonalnie. Jednak to powieść Quo Vadis wprowadziła Henryka Sienkiewicza do Panteonu Sław Światowych, światowej literatury, panie profesorze. Mówiono o nim chrześcijański Homer, słowiański Szekspir. Świat nie docenił trylogii. Trylogia ma za temat historię Polski konkretnego momentu dziejowego. Mimo to, mimo tego lokalnego, jeśli można tak powiedzieć, kolorytu i specyfiki czasem trudno przekładalnej na obce języki, trylogia odniosła fenomenalny sukces od razu. Przed 1900 rokiem trylogia została przetłumaczona na dwadzieścia kilka języków. No to trudno tu mówić o braku sukcesu. Stała się jedną z najpopularniejszych powieści czytanych w czasach Dostojewskiego i Toustoja czytanych w Rosji. To znaczy w tym sensie Sienkiewicz konkurował śmiało na rynku rosyjskim, rosyjskojęzycznym swoją powieścią z najwybitniejszymi autorami, do dzisiaj zresztą podziwianymi i słusznie. Trylogia trafiła jak najbardziej także do innych odbiorców niż polscy. Także kolejne wydania w języku angielskim, ale chyba dopiero to ostatnie bodajże w latach 70. dokonane. Najbliżej oddaje sprawiedliwość urokowi języka polskiego oryginału i wiem, że jest czytane nadal w Ameryce przez grono wiernych czytelników z podziwem. Wiem też, że w Chinach powieści Sienkiewicza znajdują w dzisiejszych Chinach XXI wieku i nie mam na myśli Kwowadis, tylko te w cudzysłowie, czy bez cudzysłowu polskie powieści znajdują wielu czytelników. Ale Kwowadis rzeczywiście było przełomem, ma pani redaktor w tym sensie absolutną rację, że ze względu na uniwersalny temat i sposób jego przekazu, jego opowiedzenia stały się bestsellerem światowym, krótko mówiąc, największym na początku XX wieku. No nie było bardziej znanego pisarza na świecie na początku XX wieku niż Henryk Sienkiewicz. Mimo, że jeszcze raz powtórzmy, żył Tołstoj, zazdroszczący trochę tej słaby Sienkiewiczowi krytykujący go z tego powodu tacy twórcy jak Anatol France we Francji, czy Maurycy Metterleng w Belgii. Inne gwiazdy jaśniały wtedy na horyzoncie literatury światowej, ale jednak przynajmniej na kilka lat przyćmił je wszystkie Henryk Sienkiewicz sukcesem swojego Quo Vadis. No, w języku angielskim wydaje mi się, że w ciągu pierwszych kilku lat sprzedało się ponad milion egzemplarzy tej książki. No, to świadczy o jakiejś skali sukcesu, o którym dzisiaj niewątpliwie żaden z polskich pisarzy nie może nawet pomarzyć. Nie było wtedy w czasach Henryka Sienkiewicza lepszego ojca narodu niż właśnie on. Profesor Ewa Paczowska powiedziała, że paradoksem jest, że ktoś, kto w swej twórczości nieustannie ucieka w marzenia, został przewodnikiem marzeń wszystkich Polaków, czyli melancholik w roli ojca narodu. Osobiste życie Henryka Sienkiewicza rzeczywiście bardzo było skomplikowane. Kochliwość małego, ale bardzo przystojnego pisarza, jednocześnie połączenie męskiej, choć delikatnej urody ze sławą pisarską, która szybko narastała, sprawiało, że był obiektem wielu westnień, a i sam wzdychał do niejednej sukienki. Zwłaszcza Marię w jego życiu się zaznaczyły, skomplikowane były te romansowe i małżeńskie, bardzo skomplikowane losy Henryka Sienkiewicza. Ale niewątpliwie te losy, tragedie rodzinne, których doświadczył, śmierć pierwszej ukochanej żony, potem nagłe rozstanie z ledwie co poślubioną drugą żoną z powodu, rzeczywiście w tym przypadku można powiedzieć przysłowiowo, maksymalnie złej teściowej. Później ten długi, niespełniony, a raczej odłożony w czasie aż do starości, romans z Marią Babską, trzecią żoną. To wszystko i ciągłe przemieszczanie się przez kilkadziesiąt lat Henryka Sienkiewicza przez hotele całej Europy, a właściwie kilku kontynentów, bo przecież jego wielka podróż dwuletnia prawie po Stanach Zjednoczonych, głównie w Kalifornii i jego podróż do Afryki, od Egiptu do Zanzibaru, później z rezultatami trwałymi naturalnie we wspaniałych. Naprawdę bardzo zachęcam do czytania tej książki listach z Afryki. Nie wiem, czy to jeszcze lektura politycznie poprawna, ale fenomenalnie napisana, reportażowa literatura. No i oczywiście w pustyni i w puszczy. Dzisiaj takie spory budzące to przecież też efekt tej podróży. Ale to właśnie życie wagabundy, człowieka, który nie ma swojego domu, oczywiście otrzymuje od wdzięcznego narodu oblęgorek będzie tam zaglądał stopniowo coraz częściej i na coraz dłużej, ale właściwie ogromna większość tego życia to jest życie człowieka bez stałego miejsca zamieszkania. W takich warunkach no, te napady melancholii połączonej z hipochondrią, niekiedy owszem z pewną autoironią komentowaną przez samego Sienkiewicza, ale niewątpliwą, to wszystko czyniło z niego postać w takim życiu codziennym, rzeczywiście nie bardzo przypominającą Skrzetuskiego, czy Kmicica, czy inne, niezależnie od tego, czy pomnikowe, czy tylko pełne żywiołowej energii, postacie z jego kart powieściowych. Sienkiewicz był z krwi i kości człowiekiem przeżywającym doświadczenia swojej epoki, swojego czasu, zresztą opisywał je w swoich może mniej znanych, ale także przecież czytanych bardzo... Chętnie w XIX i na początku XX wieku powieściach takich jak bez dogmatu, czy rodzina połanieckich, czy wiry portretujące krytycznie środowiska rewolucyjne. To właśnie zanurzenie Sienkiewicza w wir życia końca wieku XIX i początku wieku XX kontrastuje z tym obrazem, który zostawia obrazem polskości i który przekazuje swoim czytelnikom przez Ogniem i Mieczem, pana Wołodyjowskiego, Potop czy Krzyżaków. Czy zmniejsza to jego wpływ? Nie, nie musimy znać biografii Sienkiewicza, żeby podziwiać jego dzieła. Notabene zostawił też bardzo dużą korespondencję Henryk Sienkiewicz. Próbowałem się w nią wgryzać, mogę tak powiedzieć, kilkakrotnie, ale właściwie na ogół uraziła mnie swoją taką codzienną trywialnością. To jest ciekawa korespondencja dla badaczy biografii pisarza, nie bardzo wybitne świadectwo literackie, inaczej niż w przypadku, no nie wiem, Zygmunta Krasińskiego, który zbudował sobie największy pomnik właśnie swoimi listami. Sienkiewicz człowiek i Sienkiewicz twórca światów wyobrażonych w jego powieściach to na pewno dwie różne postaci. Dla nas ważniejsza jest niewątpliwie postać autora, twórcy trylogii. Powiedział pan profesor o trywialności listów Sienkiewicz, to ojciec narodu, który prowadził pokolenia za pomocą słowa, ale też był atakowany za to, że jak uważał Stanisław Brzozowski, opowiada kojące baśnie na łożu konającej Polski. Brzozowski jest postacią z wielu powodów fascynującą i zasługującą na najwyższy szacunek w swoim zmaganiu się, jeśli można tak powiedzieć, z wielkimi pytaniami o polskość, postęp, katolicyzm. Ale niewątpliwie jest w tym jakieś echo kompleksu, który mają pisarze nieukochani przez naród, nieukochani w tym stopniu przez odbiorców, co najbardziej fenomenalnie ukochany i podziwiany przez odbiorców swojego czasu przynajmniej Henryk Sienkiewicz. W tym kompleksie formowane są sądy niesprawiedliwe, bo niewątpliwie sugestia, że Henryk Sienkiewicz swoimi powieściami uśpił konający naród, została sfalsyfikowana w sposób najbardziej dobitny w czasach legionów, w czasach walki o niepodległość Rzeczpospolitej, kiedy tysiące, dosłownie tysiące ochotników polskości, która odzyskała niepodległość, która wrzała wolą odzyskania tej niepodległości, przyjmowało właśnie takie pseudonimy jak Zagłobak, Micic. Skrzetuski. Tysiące takich zagłobów skrzetuskich, miciców pojawiło się w szeregach bojowników walki o niepodległość polskich, którzy tę niepodległość odzyskali w 18 roku. Bardzo interesująca praca poświęcona świadomości chłopskiej jednej wsi, Rzmiąca, napisana przez profesora Michała Łuczeskiego, pokazuje jak na przykładzie tej jednej wsi, jak trafiła polskość do mieszkańców tej wsi, a przecież Chłopi nie byli świadomymi Polakami w połowie wieku XIX. Jak trafiła polskość do mieszkańców tej wsi, m.in. za sprawą czaru, który rzucił na jej mieszkańców ten baśniowy świat trylogii. Owszem, to był świat nierzeczywisty, baśniowy. On nie oddaje sprawiedliwości Rzeczpospolitej wieku XVII, ale on tworzył niepodległą Polskę w wieku XX. Pobudzał właśnie tą wizją wspaniałej wielkiej przygody polskości do tego, by spróbować raz jeszcze odbudować Polskę. No a potem, oczywiście potem przychodzi radość z odzyskanego śmietnika, jak to zdefiniują kolejni śledziennicy inteligenci, tacy jak Rzozowski, wtedy już oczywiście nie żyjący, ale mający wielu spadkobierców, wiecznie narzekających na polskość, wiecznie narzekających na własne niedocenienie. Tak jak Gombrowicz, też krytyk Sienkiewicza. No, Gombrowicz w sposób otwarty pisze w dzienniku o tym, jak bardzo zazdrości Sienkiewiczowi, jak bardzo zazdrości mu tego geniuszu tworzenia obrazów świata, języka, który Gombrowicz parodiuje, bo Gombrowicz był oczywiście także fenomenalnie utalentowanym pisarzem, ale przecież Gąbrowicz pod strzechy nie trafi. Trafia pod w pewnym sensie inteligenckie strzechy, jeśli można tak powiedzieć, czy do inteligenckich bloków mieszkanek w PRL-u, późnym zwłaszcza PRL-u i w trzeciej RP pozostaje pewnego rodzaju liczmanem, stereotypowym chłopcem do bicia, nie to, że sam jest bity, tylko sam chłoszcze Polskę i polskość i w takim duchu przeciwstawiany jest Sienkiewiczowi, ale jeśli przeczytamy konkretne fragmenty dziennika Witolda Gombrowicza, to widzimy ile podziwu kryje się tych słowach podziwu dla, jak pisze sam Gombrowicz, pierwszorzędnego twórcę literatury drugorzędnej. Ta pierwszorzędność, której chyba jednak Gombrowicz nie był w stanie osiągnąć swoim skądinąd mistrzowskim piórem i próba za to filozoficznego wzniesienia własnego dzieła na wyżyny, na które nie wspiął się Gombrowicz, pozwala na porównania, z których nie zawsze Gombrowicz chyba wyjdzie zwycięsko. Była to audycja Historia Żywa. To ostatnia audycja przed wakacjami. Wszystkie opowieści cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronach internetowych polskieradio.pl ukośnik jedynka oraz podcasty.polskieradio.pl. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Ja również polecam. Dorota Truszczak. Do usłyszenia.